Zagadka trzynasta. Czyli kto popsuł latawiec? Dla detektywa pozytywki wakacje to tylko pozornie czas odpoczynku. Gdziekolwiek jest, wszędzie się czuje, jakby był w pracy. Bo też wszędzie czają się różne tajemnice i zagadki. Z tego też powodu, gdy detektyw Pozytywka jedzie pod namiot, zawsze zabiera ze sobą tabliczkę z napisem Agencja Detektywistyczna Różowe Okulary. Tabliczkę, która wisi zwykle na drzwiach jego miniaturowej agencji. Oprócz tabliczki detektyw Pozytywka bierze także składane wędkarskie krzesełko, jedno z dwóch, jakie posiada, elektryczny czajnik, ten zepsuty, dobrego szkoda byłoby pod namiot, okrągły stolik z wymalowaną na wierzchu szachownicą, bez pionków, bo mogłyby się pogubić, oraz kaktus w doniczce. Innej broni detektyw Pozytywka nie posiada. Niektórzy zastanawiają się, po co detektyw Pozytywka ciąga ze sobą to wszystko. Odpowiedź jest prosta. Jako że strych, na którym mieści się agencja detektywa Pozytywki, jest niewiele większy niż jego namiot, Detektyw Pozytywka w każdym miejscu może się poczuć jak u siebie, niemalże jak w domu. A wiadomo, że wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej, prawda? Tym razem detektywa Pozytywkę zaniosło aż nad jeziora. Rozbił swój mikroskopijny namiocik na polu biwakowym, w środku ustawił stolik, przy stoliku krzesełko, przy krzesełku czajnik, przy czajniku doniczkę z kaktusem, kaktus zawsze lepiej mieć pod ręką, Obok wejścia zawiesił tabliczkę z napisem Agencja Detektywistyczna Różowe Okulary i już właściwie był gotowy do spędzenia tu wakacji. Teraz należało jedynie cierpliwie czekać na rozwój wypadków. I rzeczywiście, długo detektyw Pozytywka czekać nie musiał. Kto to zrobił? Obudził go z rana wrzask jakiegoś chłopca. Detektyw Pozytywka wyjrzał cichutko z namiotu. Na wszelki wypadek sięgnął po doniczkę z kaktusem. Była to jednak zbyt daleko posunięta ostrożność. Nic mu nie zagrażało. Kilka metrów dalej, tuż obok parterowego domku, w którym spały dzieci z kolonii, klęczał nieduży chłopiec. Nawet z tej odległości było widać łzy w jego oczach. Przed chłopcem na trawie leżało coś, co przypominało latawiec. – Co się stało? – Zapytał detektyw Pozytywka, gramoląc się z namiotu. Mój latawiec, jęknął chłopiec. Robiłem go cały wieczór, z listewek i cieniutkiego papieru. Dzisiaj jest konkurs. A tu proszę, ktoś oblał go wodą. Specjalnie, żeby papier zamógł i się porwał. Przecież nie padał deszcz, słyszałem. O, tu jest dziura i tu, i przy sznurku. Chłopiec był załamany. Detektyw Pozytywka zmarszczył brwi. Hmm, ciekawe. Jakbym dorwał tego kogoś, wrzasnął nagle chłopiec, to... Ciii! Detektyw Pozytywka przyłożył palec do ust. Wiem, czyja to sprawka. Twoja. Detektyw Pozytywka uśmiechnął się nieznacznie. Chłopca dosłownie zamurowało. Chyba nie myśli pan, że specjalnie zmoczyłem własny latawiec. Nikt go nie zmoczył. Detektyw Pozytywka wzruszył tylko ramionami. Ale ktoś nie schował go na noc do domku. To wystarczyło. Jak sądzisz, co sprawiło, że latawiec był rano mokry?